Nie mogę się połapać, o co tu chodzi, czy obchodzi was to, czy was to nie obchodzi, czy pogodzić się możecie na tym pojebanym świecie Coraz częściej rządzi przemoc i wy dobrze o tym wiecie i nie chcecie zmieniać tego, no bo kurwa, dlaczego gdy komuś dwie to poprawi się twoje ego, jak lotki lego Składasz sobie życie, komuś jewniesz raz drugi podoba ci się mordobicie na odkrycie Tego nie musiałeś długo czekać No bo na chuj zwlekać, nowe walki odwlekać I czekać już dłużej, ci się nie chciało Całe życie cię wkurwiało i codziennie miałeś mało I stało się, to to miało się stać wykupiłeś komuś w buta i zacząłeś się śmiać Możesz kurwa mać, przecież to jest takie proste Nie czekam już aż dorosnę swoich wrogów Przerosnę, a najważniejszy jest mi własny brud. Nie go jak możesz, ty tylko będziesz mógł. Twój wróg myślisz przecież, to kawał z syna. tak się zaczyna: kolejna za dyma. Twoja rodzina, czyli kufle z ulicy. Najlepsi wojownicy w całej okolicy. Zawodnicy, którzy staną za tobą w potrzebie. A co będzie dalej? To teraz cię jebie. Nie wiesz, idziesz dalej krok za krokiem. Codzienna wegetacja, zwyczajny dzień pod blokiem. Zwyczajny dzień pod blokiem. twoja okolica, tutaj jesteś twardzielem, tu jest twoja dzielnica czoraj znowu, komuś ryj okopałeś gdy razem z kumplami się najebałeś śmiałeś się z klienta, gdy cię Oli coś prosił prośba jest poniżenie, nie na ułaska wielnie gdy tak siedzisz przy bloku, z kumplami opowiadasz za rogu wyskakuje, nagle jakaś brygada Zpierdalasz, gdzie możesz teraz? Nikt ci nie pomoże, nie może być już gorzej Widzisz baseball i noże, strach w oczach Panika, pierdolone, zaskoczenie Przeżyć tylko to zdarzenie, a na pewno się zmienię Ale na chuj, się zmienia w tych pojebanych czasach Lepszy jest ster, w adidasach Na klasach i kwasach, tylko przeżyć młodo życie A jedyną rozrywką jest właśnie mordobicie Ty już prawie spierdoliłeś, myślicie te przebiegają I właśnie wtedy ciebie Chuje dopadają, napierdalają ciebie bez opamiętania Już nie będzie więcej z martwiem dla i ruchania Już nie spełni się nigdy żadne twoje marzenie Zostajesz tylko pierdolonym wspomnieniem Kolejne lata wyrośli małolaci Zero szacunku dla swoich braci Przyjaciela to już jedna normalna sprawa. Teraz liczy się już tylko pierdolona zabawa. Rozprawa więzienie już nikogo nie wzrusza. Każdy z bronią w ręku na swego brata rusza. Zmusza ich do tego pierdolona polityka. Poczucie wartości u wszystkich zanika i nikt nie wnika. Nadal życie ulicy wszyscy politycy. To kurwa przeciwnicy, a my wojownicy. Walczymy o przestrwanie wszyscy nam. Przeciwni to pierdoleni dla nie.